21 na zegarach tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 marca. Radosław Mróz zapraszam na serwis Trójki. 24 chętnych do walki o fotel prezydenta Ukrainy. Za kilka godzin mija termin zgłaszania kandydatów. Antyrosyjska pikieta Solidarnej Polski wodzi Politycy apelowali o bojkot koncertu rosyjskiego chóru. To w związku z krymskim kryzysem. Czy powinno sabotować taką sprawę kulturalnej występów? Ale ci, którzy na koncert się wybrali, mówili tak. Kultury nie można mieszać z polityką. We Francji prawica otwiera szampana, świętuje zwycięstwo w wyborach samorządowych. To już ostatni dzwonek na zgłoszenie kandydatów na prezydenta Ukrainy. Termin składania dokumentów w Centralnej Komisji Wyborczej mija o północy. Agencja Interfax Ukraina podaje, że jak na razie chęć walki o fotel prezydenta zgłosiły 24 osoby. W piątek swój start w wyborach zapowiedział były szef dyplomacji, przedsiębiorca Petro Poroszenko. To właśnie jemu sondaże dają największe szanse na zwycięstwo. Jego kandydaturę poparła także partia Udar Witalija Kliczki, który zajmował drugie miejsce w sondażach, ale ostatecznie zapowiedział, że będzie ubiegać się o stanowisko mera Kijowa. O fotel prezydencki zamierza również walczyć Między innymi była premier szefowa partii Batki Wszczyna, Julia Tymoszenko. Wczoraj zapowiedziała, że jeśli wygra wybory, to nie odda, i tu cytat, ani centymetra ukraińskiej ziemi i doprowadzi do powstania skutecznej armii ukraińskiej. Przyspieszone wybory prezydenckie na Ukrainie odbędą się w maju, zostały ogłoszone po tym, jak parlament odwołał ze stanowiska Wiktora Janukowycza. Teraz w serwisie Krem na Półwyspie trwa pakowanie ukraińskiego sprzętu wojskowego przejętego przez Rosję podczas aneksji. Nie jest pewne, czy w całości zostanie zwrócone ukraińskiej armii. Moskiewskie media podają sprzeczne informacje na ten temat. O szczegółach opowie nasz korespondent Włodzimierz Pac. Prezydent Władimir Putin w piątek polecił ministrowi obrony oddać Ukrainie sprzęt wojskowy. Wtedy rosyjskie media akcentowały, że dotyczy to jedynie wyposażenia jednostek, które nie przeszły na stronę rosyjską. Natomiast dziś telewizja Rosji 24 poinformowała. Władimir Putin... Władimir Putin polecił przekazać cały sprzęt wojskowy pozostający w jednostkach wojskowych na Krymie. Ukraina już zapowiedziała, że w międzynarodowych sądach będzie domagać się od Rosji kompensacji za utracone mienie wojskowe. Rosyjskie media podkreślają, że uzbrojenie ukraińskiej armii na Krymie jest w większości bardzo stare i niesprawne. Wczoraj pisały nawet o zwrocie Ukrainie, jej jedynej łodzi podwodnej Zaporożie, która ma 44 lata. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Twój bilet finansuje okupację Krymu. Dzisiaj śpiewają, jutro strzelają. Z takimi hasłami przed filharmonią Łódzką przyszli politycy Solidarnej Polski. W ten sposób chcieli zniechęcić mieszkańców do kupna biletów na koncert rosyjskiego chóru Armii Aleksandra Pustowalowa. Wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy jakieś państwo jest okupantem, to się powinno sabotować taką sprawę kulturalnej, występów. No to byle pięknych zespołów, A, to są ale artyści. No a co z tego? Artyści, yy, którzy są reprezentantem armii. Tłumaczył organizator pikiety Jan Widuliński, ale wybierających się do Wilharmonii raczej nie przekonały. Takie coś jest trochę, trochę nie na miejscu. Teraz. Mnie się wydaje, że kultury nie można mieszać z polityką. Tak samo jak sportowcy brali udział w olimpiadzie, tak samo tutaj. No My jednak będziemy uważać, że kultura też jest ważna i ci ludzie nie zasłużyli, dlatego żebyśmy my nie poszli na koncert. W pikiecie wzięło udział czterech polityków Solidarnej Polski. Już zapowiedzieli kolejne antyrosyjskie pikiety w Łodzi. Rekord niskiej frekwencji, porażka socjalistów i tręf kandydatów prawicy. Tak zakończyła się druga tura wyborów samorządowych we Francji. Znane są już wstępne wyniki. Właśnie teraz w Paryżu analizuje je Marek Brzeziński. Ponad 100 dużych miast Francji przeszło spod rządów lewicy w ręce golistowskiej republikańskiej prawicy, która miałaby wygrać 45 do 43 z rządzącymi Socjalistami. Co więcej, Front Narodowy zwyciężył w co najmniej trzech dużych miastach i powoli staje się znaczącą siłą na francuskiej mapie politycznej. W drugiej turze więcej niż 4 na 10 uprawnionych nie pofatygowało się do urn wyborczych o 4 punkty mniej niż przed sześcioma laty. Wbrew prognozom naukowców nie pomogły ani słońce, ani ciepła pogoda, która ma zachęcać do wybierania się do lokali wyborczych. Dominowała frustracja spowodowana polityką socjalistów i prezydenta Hollanda oraz poczucie, że te wybory niczego nie zmienią w szarej codzienności przeciętnego zjadacza bagietki, dręczonego kryzysem i bezrobociem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W programie trzecim czas na informacje sportowe w studiu Michał Olszański. Dobry wieczór Państwu. Zaczniemy od piłki ręcznej, bo dobry mecz zagrały nasze piłkarki w eliminacjach Mistrzostw Europy. W czwartej kolejce spotkań pokonały Portugalki 29 do 21, odnosząc drugie zwycięstwo w rozgrywkach. W tabeli prowadzą niepokonane czarnogórki, które dziś wygrały z Czeszkami. Polska i Czechy mają po cztery punkty. W czerwcu odbędą się dwie ostatnie serie spotkań. Do mistrzostw awansują dwie drużyny z grupy. Dramatyczny mecz 28. kolejki Ekstraklasy oglądali widzowie w Zabrzu, gdzie Górnik zremisował z Jagiellonią Białystok 3-3, choć prowadził po pół godziny gry 3-0. Dwa gole z rzutów karnych w drugiej połowie dały gościom remis i zasłużony punkt. Pełną pulę zgarnął dziś Zawisza, wygrywając z goszczy ze Śląskiem Wrocław 1-0. Lewis Hamilton z teamu Mercedes GP wygrał na torze Sepang wyścig Formuły 1 o Grand Prix Malezji. Drugie miejsce zajął jego partner z zespołu Niemiec Nico Rosberg, który umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Trzeci był broniący tytułu Niemiec Sebastian Vettel z Red Bulla, który zdobył pierwsze punkty w tym roku. A nasz Kajetan Kajetanowicz, jadący Fordem Fiesta R5, był trzeci w rajdzie Akropolu. To eliminacja samochodowych Mistrzostw Europy. Wygrał Irlandczyk Craig Breen, który objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej, a Kajetanowicz stracił do lidera 42 sekundy. Kenijczyk Wiktor Kipchir-Chir wygrał półmaraton warszawski w doskonałym czasie 1 godziny i 48 sekund. Nikt wcześniej nie pokonał 21 km i 97 metrów szybciej w imprezie rozgrywanej na terenie naszego kraju. Wśród kobiet wygrała także kenijka Pauline Nieru, która także uzyskała rekordowy czas. Dziś warunki do biegania były znakomite. Najlepszy z Polaków Artur Kern był dziesiąty. Hiszpan Joaquim Rodriguez zwyciężył w kolarskim wyścigu dookoła Katalonii. Ostatni etap wygrał w Barcelonie po indywidualnym ataku Holender Westra. Na czwartym miejscu finiszował Maciej Paterski. Po efektownym zwycięstwie 4 do 0 nad Tottenhamem piłkarze FC Liverpool awansowali na pierwsze miejsce w tabeli Premier League. The Reds mają dwa punkty przewagi nad Chelsea. Trzeci jest w tabeli Manchester City, ale do lidera traci cztery punkty, rozgrywając jednak o dwa mecze mniej. Zatem ma szansę na to, by doścignąć Liverpool. Powiem jeszcze Państwu, że trwa w tej chwili finał turnieju w Miami. Rafael nadal przegrywa z Nowakiem Dziokowiczem 2 do 3 w gemach, ale to jest dopiero pierwszy set. Po pogodnym dniu, pogodna noc Choć miejscami z lekkim mrozem Minus 4, minus 2 stopnie na północnym wschodzie I w Kotlinach Górskich Minus 1,0 w centrum Na zachodzie od 0 nawet do 6 stopni Nad ranem na Śląsku możliwe są lokalne mgły Jutro podobnie jak dziś Sporo słońca od 8, 12 stopni na północnym wschodzie i nad morzem I tam także możliwe są lokalne słabe opady deszczu Do 15, 17 stopni na zachodzie I na południu kraju Trójka Program trzeci Zapraszamy do reklamy. Ogrzewanie stanowi aż 70% kosztów utrzymania nieruchomości. Porozmawiajmy z ekspertem. Prawidłowo dobrany styropian może obniżyć koszty ogrzewania nawet o 50%. Kupując go, warto zwracać uwagę na jego ciężar. Im wyższa waga styropianu, tym lepsza izolacja i większa oszczędność. Jakość musi ważyć. Więcej dowiedzą się Państwo na www.gwarantowanystyropian.pl Sterka dokumentów. To na jutro. Domowe obowiązki. To na wieczór.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 Wypróbuj również to naksinum forte na dzień. To na dzień bez stresu żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci polskiego radia. A w nim audycja jubileuszowa. 1 kwietnia Trójka obchodzi 52 urodziny. Przez ponad pół wieku na naszej antenie pojawiło się wiele wyjątkowych audycji. Postanowiliśmy przypomnieć kilka z nich, a przypomina i zaprasza Michał Margański. Refleksja na dziś. Gdybyśmy tak my wszyscy tutaj i wy kochani przy odbiornikach tak bardzo się naprężyli, to niektórym mogłoby to zaszkodzić na zdrowiu. Nie będziemy się zatem napinać, ponieważ w 52-letniej historii programu trzeciego Powstało ponad tysiąc audycji A większość z nich miała ponad tysiąc odcinków I każdy z redaktorów, choćby nie wiem jak się natężał To nie udźwignął Taki to ciężar Imię i nazwisko? Michał Margański Co mam tak poważnie mówi? Bo muszę udźwignąć duży ciężar. To będzie historia też poważna? Absolutnie nie, ponieważ trójka w swojej historii potrafiła mówić o rzeczach poważnych w lekki i przystępny sposób. <mum> To, co słychać? Nikt nic nie wie. Był kiedyś taki film czeski, też nie wiedzieli. To jest sprawa interpretacji. no Historycznej interpretacji, proszę pana. A poza tym, każdy wybiera swoją drogę. Beton, proszę panów, najtwardszy jest na Pradze. Naszej Pradze, za Wisłą. Czy to potwierdzona wiadomość? Oczywiście, bazar Różnickiego mają zabetonować, to znaczy obudować, dach postawić. A co będzie w środku? Panie Janusza, co może być w środku, drogi panie, jeżeli naokoło jest beton? Bazar będzie tak jak był. No to ja ogólnie już wiem, co słychać Ja też, Jerzy Iwaszkiewicz Janusz Kosiński Jacek Kolczewski. Marek Wilhelmi, z upoważnienia obecny, nieobecny, usprawiedliwienie. Magazyn, proszę pana, to nie jest pa kamera, tylko magazyn Mówi się za słabo i za późno Gdzie się dzisiaj nie ruszymy, to cena umowna, umowna, umowna Tak, tak, jeszcze raz, niech pan powtórzy. My jesteśmy konstruktywni winien i ma. Bo żeby to zadziałało, to gdzieś ten kij trzeba przyłożyć. A widział. Powiedzieli... Co powiedzieli? Powiedzieli w Sejmowej Komisji do Spraw Współpracy z Zagranicą. Cytujemy za przeglądem tygodniowym. To będzie cytat pierwszy, jeżeli panowie pozwolą. Rząd w odruchu szczerości twierdzi, że ocena skutków ekonomicznych projektowanego prawa dewizowego jest bardzo trudna. Wynika z tego, że odpowiednie analizy ekonomiczne przyszłej sytuacji nie istnieją, zaś społeczeństwu proponuje się grę w gospodarczego pokera. Poseł Jan Laskowski. Polska jest krajem dwuwalutowym i złotówce nie daje się w najbliższych latach szans. Jeżeli za towary, usługi lub wykonanie jakiejkolwiek pracy, każdy od każdego będzie mógł oficjalnie żądać zapłaty w dolarach. Posłanka Helena Morzejko. I cytat trzeci. Konia z rzędem temu, kto potrafi ocenić jak się ma propozycja zorganizowania przetargów do lansowanego przez rząd hasła o zwalczaniu inflacji. Poseł Zdzisław Barański to ja mogę jeszcze jeden? Tak, Prostak prosimy bardzo. Znowu lekceważy się ludzi starych. Zapis, który mówi o konieczności odsprzedaży po kursie oficjalnym części dewizowej renty lub emerytury, ewidentnie ustawia ich w roli obywateli gorszej kategorii, na przykład wobec posiadaczy paszportów konsularnych, których podobny obowiązek nie obejmuje. Poseł Ryszard Szunke. I jaki dziś dzień? No, nie, przepraszam, kurs aktualny. Aż mi się wszystko myli. Dzień mglisty, a kurs, proszę bardzo, trzyma się w strefie umiarkowanej z tendencją zwyszkującą czy Winien i ma. Świetna audycja. Do dziś y, wspominam ją z rozszerzadnieniem. Mówi Wiktor Legowicz, redaktor naczelny Trójki w latach osiemdziesiątych. To właśnie za jego kadencję, a dokładnie w roku 1985 wprowadzono na antenę Trójki audycję ekonomiczną Winien i ma. Audycje prowadzoną w wyjątkowo lekki i przystępny sposób. Już takie zaczęło następować odprężenie. Ówczesny prezes Komitetu do Spraw Radia i Telewizji, pan Roszkowski, był tak bardzo e, człowiekiem otwartym, już zaczęło się powoli coś dziać, wiadomo było, że już nigdy nie będzie tak, jak było. I następowało powoli też otwarcie na krytykowanie, na opozycję. I stąd był taki mój pomysł wtedy, żeby stworzyć audycję o gospodarce Ale żeby to było tak podane w trójkowy sposób, jak to mówimy, lekki sposób Ogłoszenie widziałem Jakie znowu ogłoszenie? Lakiernik się ogłaszał, wywieszką na swoim warsztacie, że lakieruje samochody w drodze przetargu Cena wyjściowa 200 tysięcy I co? Nic, pobili go To skandal To jest proszę pana wolny rynek Faktycznie, tylko, że ten wolny rynek zaczyna przybierać na jakieś takie dziwne formy. Zgadza się, niektórzy zaczynają to już dostrzegać. KTT, felietonista polityki, nazywa to swego rodzaju biznesowym świergotem. Świergotem, powiada pan. To, co nazywam więc biznesowym świergotem, pisze KTT, uchodzącym u nas za bardzo nowoczesne, jest raczej bardzo. odbiciem stanu umysłowości w najlepszym razie XIX-wiecznej. z czasów maszyny parowej, drobnego geszeftu i jarmarcznego straganu niż współczesnego świata kapitalistycznego z końca drugiego tysiąclecia. Ehe, to ile chciał ten lakiernik? 200 tysięcy? I co, dostał? No słyszał pan, że dostał.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 Zaczął się od tego, że ja ściągnąłem do tej audycji swoich przyjaciół, czyli Arne Skalski, Andrzej Wróblewski, Andrzej Samson, cudowny, zniszczono tego człowieka, Paszyński, Andrzej Szmag był wtedy. To byli ludzie, którzy rano o szóstej występowali w wolnej Europie, a o dziewiątej występowali u nas, ponieważ ja, oni wierzyli, wiedzieli, że my im dajemy słowo że trójce można wierzyć. Bo ja powiedziałem, chłopaki, żadnych manipulacji, bez względu na to, co powiecie. Zdarzało się tak, że Wiktor Lekowicz, który był dyrektorem wtedy trójki, bo mówi, błagam cię, ja muszę coś zmienić. Ja mówię, Wiktor, no to zmieniaj. No tak, ale jak ja zmienię, to ty mi załadujesz jeszcze gorzej Więc to było trochę tak I ta audycja była bardzo serio Ponieważ bardzo serio ludzie mówili na ten temat A że myśmy to troszeczkę przetwarzali W coś, co jest takie fajne No to była już zupełnie inna historia ja wtedy paliłem papierosy. Jak nie zapaliłem papierosa, to w ogóle, no, gdzieś po pół godzinie musiałem zapalić. No jakoś tak robiłem, że coś mi się udawało zapalić. I wtedy oczywiście pojawiał się natychmiast ten strażak z tą siekierą w ręku. To ja mówiłem, że Państwa, bardzo będę musiał przeprosić. Ale tam się pojawił jakiś facet z siekierą. I macha tą siekierą, to chyba jakiś coś chory, albo co? Muszę zobaczyć, co się tam dzieje. No i jakoś udawało się audycję doprowadzić do końca. Mówi Jerzy Iwaszkiewicz. Mówi pan, życie jest cudownie, cudowne, ono jest prawdziwe. Jeżeli się na to patrzy, że się do tego nie dorabia, myśmy nic nie dorabiali. Janusz Kosiński, cudowny Kosa, który będę kochał w, w, wszystko jedno, gdzie on teraz jest, Kosuniu. Mówiłem mu, żeby nie jeździł na motocyklu, bo się przeziębi. To Kosa w tym czasie budował dom w Minanówku. I wziął kredyt w banku w Brwinowie to jak ja pisałem dialogi to od razu pisałem tak żeby się kosa zaplątał w ten bank i w ten, w ten, w ten kredyt mówię Kosza, jak oni Ciebie kantują powiedz w tym Brwinowie i Kosza natychmiast się plątał i cała Polska odplątywała kosę z tego straszliwego zagmatwania które uczynił mu bank w Brwinowie i to takie było życie i to była taka audycja Winien ima, ma, no, audycja z podtekstem, właśnie jakimś gospodarczym, ekonomicznym, finansowym. E, co ja panu winien jestem? Skąd ten tytuł? Nie, mam tytuł chyba wymyślił Jacek Orzeszki z Markiem Wilhelmie. Myśmy czwórkę to robili. To było tak, to było dwóch facetów z radia: Jacek Orzeszki i Wilhelmi. I ja, który przyszedłem, który o radiu nie miał pojęcia. A oni nie bardzo mieli pojęcia. Oni się tak troszeczkę nie wiedzieli, jak to zrobić. a Ponieważ ja nie miałem żadnych uwarunkowań. Ja nie wiedziałem. Ja nie, nie, nie miałem pojęcia o radiu. To ja się, się, siadałem, pisałem sobie luźniotko, tak jak, tak jak mi się wydawało. I to wszystko razem chwyciło. Nasze przedsiębiorstwo, choć małe, i nieznaczące w mieście prowadzi niezliczoną ilość korespondencji. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, zastępca dyrektora ds. Eksploatacji Paweł Niećwieć I Jarosław Dalecki. Ja się nie dziwię, że prowadzi. Jak rury pękają, to musi prowadzić. Ja tu mam nawet dane, proszę panu, z Warszawy, co prawda, ale nie ma żadnego powodu, żeby w Szczecinie było inaczej. Sieć wodociągów i kanalizacji w Warszawie ma około 2400 km długości. Jednakże około 75% awarii zdarza się Rurom zbudowanym niedawno. To może by je wymienić zamiast prowadzić. Wymienić? Przedsiębiorstwo Zaptor w województwie olsztyńskim. Zaptor. pomaga rolnikom w zaopatrzeniu w części zamienne do maszyn Panu i w ich regeneracji. W odróżnieniu od innych tego typu placówek, fachowcy Zaptoru żądają dostarczenia dwóch złych części i po naprawie oddają jedną dobrą. No rzeczywiście, z rurami to się nie da. Do nas przychodzą stosy różnych. Pism I od nas również niestety wychodzą prawie w takiej samej ilości. W roku ubiegłym czy jeszcze w 87. nasze ministerstwo zobowiązało nas do składania comiesięcznych sprawozdań o powstających awariach, wszystkich powstających awariach, żeby wysyłać do Warszawy, do Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Informatyki. No, co prawda można sądzić, że w miarę rozwijającej się informatyki jest to materiał potrzebny, ale on specjalnego sensu nie ma, bo to są awarie tu szczecińskie, gdyby to gromadzić u nas, w naszym przedsiębiorstwie, ma to sens. Natomiast sądzę, że w Warszawie to się niewiele przydaje, chyba, że do jakichś prac typowo teoretycznych lub do jakiegoś doktoratu. Zaraz, zaraz. Jak to nie ma sensu? W jakim sensie? Trzeba no, na centrum powinno wiedzieć o każdej awarii i każdym zagrożeniu. Tak, bo to się zawsze na prowincji zaczyna. A ten nadmorski klimat szczególnie jakoś sprzyja awariom. No bo tam ten klimat łagodniejszy. U nas w centrum, to jak mróz przyjdzie, to to wszystko będzie się trzymać siłą bezwładu. Mm. Tak ściśnie. Tak ściśnie, tak. To... A tam może blisko ciągła odwisz i to wszystko napięte. Pracuje, trzeszczy w szwach. Horror. O. Z głosu robotniczego dowiadujemy się, co odkryła koszalińska Irch. No, koszalińska, blisko co, morza sama, właśnie. Kontrolując stan urządzeń gazowych. Na około 170 bloków administrowanych przez PGM, aż w połowie rury instalacji gazowych były skorodowane. Najbardziej dziurawe rury zlokalizowano w domach należących do okręgowego Zarządu Lasów w Szczecinku. Jak stwierdzili inspektorzy Irch, Budynki te przypominały bombę z opóźnionym zapłonem. Było tylko kwestią czasu, kiedy nastąpi wybuch. To tak bez słów gramy? Bez słów, po co słowa? Wszystko wiadomo. Jednorazowy kurs językowy. Hello listeners, dzisiaj w moim zastępstwie poprowadzi lekcję jak zwykle Gino Piubelli, mój wietnamski kolega. O, już przyszedł. Dzień dobry państwo, a co pan tu jeszcze sedzi? No już idę, idę. Goodbye, listeners. Goodbye? Nie rozumie. Ja bardziej powiem co u mnie. Urodzil się u mojej matki na ursynowe tam już jak miał dziesięć lat mówił plynie polskim w domu, ale wpadł potem w silny wpływ Rumunków i Czeczków i jednego muzina teraz sam nie wiem co mówię dobranoc dziewcyny nie, nie, żadne dobranoc. To, że od wczoraj wyłączają żarówki, jeszcze nie powód, żeby iść spać. A głos, który usłyszeli państwo przed chwilą, należy do Grzegorza Wasowskiego. Najważniejszej postaci audycji, która na swoje potrzeby stworzyła bardzo charakterystyczny utwór wykorzystany później w filmie Stefana Kubraka. Tylko dla Orłów. Nie tylko dla orłów, to magazyn satyryczny składający się z wielu różnorakich cykli. <śmiech> Bardzo przepraszam. Wśród nich tacyk Zielony Balonik. Łoda Polska. Ulubione gawędy. Baśnie nim zgaśniesz. Opowieści z dreszczykiem. To latający smoli, który mówi. Elka gra, wiersze najszczersze, prezentowany już jednorazowy kurs językowy, gabinet figur wioskowych, doradztwo intymne, grok z kapustą, zatrzymane w kadrach, las człowieka i otwierająca całość, refleksja na dziś. Wszystkie te mini audycyjki, czyli audysie w różnej kolejności pojawiały się w każdej z audycji. KIT Krótki informator techniczny Panie docencie, co pan sądzi na temat kompaktu? Panie redaktorze, wydaje mi się, że najważniejszy jest kompakt ze słuchaczem. Z pamiętnika doktora Wyciora. 22 sierpnia, środa, godzina 17. O 16 otworzyłem brzuch pacjentowi spod siódemki. Pochyliłem się nad nim i długo nasłuchiwałem. Zgodnie z moimi wcześniejszymi przewidywaniami niestety niczego nie usłyszałem. Zawsze wydawało mi się, że to niemożliwe, żeby kiszki grały marsza. Zaszyję go później, bo teraz strasznie mi się chce spać. Następnego dnia 12 rano. Obudził mnie jakiś rwetes. Okazało się, że ten spod siódemki to był ordynator, który przypadkowo tam wypoczywał. Rzeczywiście, wydawał mi się nawet podobny. Ale jak się operuje bez światła. Ciekawe, kogo teraz nam przyślą. Audycje przygotowywali. Beata Michniewicz, Monika Olejnik, Alicja Resich-Modlińska, Jan Chojnacki, Marek Dalba. Jerzy Kordowicz, Wojciech Mann, Stanisław Plakwicz i Grzegorz Wasowski. Był kiedyś taki tytuł, który brzmiał tylko dla Orłów, a Grzegorz Wasowski w swojej nieokiełznanej imaginacji i wyobraźni przekształcił ten tytuł właśnie w to brzmienie, nie tylko dla Orłów. Ta audycja była nadawana od drugiej połowy lat 80., bodaj do roku 1990. 86. i 1990, prawda? Mówi Jan Hojnowski. W moich zapiskach to jest grudzień 86 do sierpnia 90. Ale to była poniekąd kontynuacja czegoś wcześniejszego, czyli audycji, która nosiła tytuł Lista przebojów dla odbojów. Ona zaczęła się te krótki cykl w 84 roku, chyba przez rok bez specjalnego rytmu miesięcznego czy tygodniowego. To był też oczywiście pomysł Grzesia Wasowskiego i tam uczestniczyło w tym kilka osób, które później na już też zasiadły w towarzystwie nie tylko dla Orłów. A lista przebojów dla odbojów to był, i tu zacznę od osoby, której nie ma już wśród nas, to był Janusz Kosa-Kosiński, Alicja resich modlińska Wojciech Mann, Grzegorz Wasowski i ja. I potem po jakiejś przerwie po liście przebojów dla odbojów no Grzesiek wyszedł z nową ideą i z nowym gronem. Kosa jakoś się do tego nie załapał, ale cała reszta była, plus została wzbogacona fantastycznie przez grono osób związanych z trójką. No i tak to się zaczęło. Gabinet figur wioskowych. Swoje ulubione wiersze przyniosła do naszego studia... Czarnoskóra poetka góralska z Sandomierza. Pani Swietłano, jak ma pani na imię? Natasza. A więc pani Natasza, o czym pani pisze najczęściej? Właściwie pisze rzadko. A czy mogła pani przeczytać słuchaczom któryś ze swoich pięknych wierszy o miłości? No, panie, pani panie redaktorze, proszę mi pomóc. Jako poetka ludowa i w dodatku obcojęzyczna mam trudności z czytaniem. Oczywiście, proszę bardzo, to są tylko puste kartki? Bo to są białe wiersze. No dobrze, więc jak pani zazwyczaj odczytuje te wiersze? Panie redaktorze, skoro pan tak nalega, muszę przyznać, że jako poetka ludowa, tak. obcojęzyczna, pułana alfabetka, się. umiem tylko pisać. Natomiast nie umiem czytać, tak. więc nigdy nie czytałam swoich wierszy. Zresztą są to wiersze dla ciebie. Mhm. A jak pani wiersze przeczytało jury konkursu poetyckiego? W ogóle nie przeczytało nikomu jeszcze nie udało się odczytać mojej wierszy. Jakim więc sposobem zajęła pani pierwsze miejsce w tym konkursie? To był konkurs wierszy nieznanych moje wiersze mhm. były najbardziej nieznane tak jest zresztą do tej pory Ale Czy jest w ogóle jakiś sposób, żeby te wiersze odczytać? Jest Jaki więc? Zaraz to panu napiszę, panie redaktorze proszę, rozumiem, tu. O, proszę no co proszę. Czy to jest pusta kartka? Bo to jest biały wiersz, panie redaktorze. Stara, głupia, nienormalna kretynka. Sam pan jest stary. To było fantastycznie zorganizowane. Wszystkim zarządzał i trzymał żelazną ręką Grzesio. Mówi Alicja Resich-Modlińska i to być może Państwa zainteresuje, która 30 kwietnia publikuje książkę zatytułowaną Opowieści radiowe i telewizyjne Alicja po drugiej stronie lustra Jest to zbiór wspomnień z mojej drogi w radiu i w telewizji z zacięciem humorystycznym piszę o tym, ale również opisuje przeróżne ważne postaci w moim życiu jak również, co jest istotne składa się z takich trzech bloków moich tekstów satyrycznych które pisałam do szpilek oraz do nie tylko dla orłów i myślę, że dla fanów, nie tylko dla Orłów, to będzie spory rarytasik, bo wiem, że te teksty są poszukiwane, rozchwytywane, więc... Będą mogli poczytać. Pisaliśmy teksty, każdy miał te swoje cykle, odcinki, ale mógł też wchodzić w rejony innych tekstów, tekścików. Zbieraliśmy się pewnego pięknego dnia i wieczorem następowało, wszystko się działo wieczorem, następowało głównie u Grzesia w mieszkaniu jakieś dyskusje i tak dalej. Po czym, no już z tymi tekstami Grzegorz przychodził do studia i raz na miesiąc, na noc, bo wtedy się nie płaciło za to studio, to było w redakcji muzycznej realizowane, nagrywaliśmy do upadłego. Mnie to wtedy bardzo odpowiadało, bo to było już po tym, jak moje dzieci szły spać i ja byłam spokojna, więc braliśmy kanapki, wałówkę, jakieś termosy. Pan Janek Hojnacki zawsze bardzo schludnie był przygotowany do tych zadań żywieniowych. No i graliśmy, i graliśmy, i graliśmy, i zaśmiewaliśmy się. Bardzo to piękny czas. Dziś ochydne pnowania Żelaznego Karła. Żelazny Karzeł imieniem Wasyl postanowił zabić panią Mączyńską. Spotkał się w swojej ponurej norze z dwójką przyjaciół, krzywym wilkiem i wiewiórką łysą skórką, aby omówić kwestię zabójstwa. Pani Mączyńska, deputowana do Bundestagu w latach 1904-1910, wydawała się być obiektem wymarzonym z uwagi na jej obecną pracę. Otóż w czynie społecznym budowała ona szosę, która miała połączyć jedyną w lesie budkę telefoniczną z pocztą. Obecnie pani Mączyńska znajdowała się na etapie wyciągania nóg z asfaltu. Wasyl twierdził, że wystarczy parokrotnie przejechać Mączyńską walcem drogowym i będzie po wszystkim. Wiewiórka Łysa Skórka zaoponowała, twierdząc, że społecznica może przykleić się do walca jako takiego i będzie sporo roboty z czyszczeniem. Krzywy wilk proponował owinięcie byłej deputowanej drutem miedzianym pod wysokim napięciem i zrobienie z niej elektromagnesu. Wystarczyło jednak, by Wasyl chrząknął znacząco, a wilk natychmiast poniechał wszelkich pomysłów związanych z przyciąganiem metali. Wszak Wasyl był karłem żelaznym. W coraz bardziej gęstniejącej atmosferze odpadały kolejne pomysły. Dekapitacja drzwiczkami taksówki, zalanie ciekłym azotem, podanie zatrutego strogonowa z żołądków. Po tej ostatniej propozycji Wasyl dość silnie uderzył wiadrem wiewiórkę, która poddała tę propozycję. Wszyscy wszak wiedzieli, że Mączyńska była w swoim czasie bufetową na stacji i że to za jej sprawą pociągi przestały tam się w ogóle zatrzymywać. Specjalnością bufetu był właśnie strogonow. Trójka konspiratorów spojrzała na siebie w przydnębieniu. Wiewiórka przykrywała wstydliwie futerkiem miejsce, w które trafił ją wiadrem wasyl. Cisza była nie do wytrzymania. Przerwa ją wreszcie zdesperowany głos żelaznego karła. Trudno. W tym sezonie nie zabijemy jeszcze Mączyńskiej. Będę więc zmuszony zaprosić ją na urodziny. Zastanówmy się w takim razie, co należałoby zrobić z Kretem Beretem. Ale to już zupełnie inna historia, którą opowiem wam jak tylko skończę zupę. Przywołując audycję nie tylko dla orłów, muszę wspomnieć o kultowej postaci, w którą wcielił się Jerzy Kordowicz. Doradztwo intymne. Drogi Gandalfie Zacierają mi się w pamięci wspomnienia A jednak czuję intuicyjnie, że to byłeś ty Mimo, że wtedy nie zdążyłeś się przedstawić Poznał mnie po głosie. Wszystko nastąpiło tak błyskawicznie, że w ogóle nie zdążyłeś nic powiedzieć mm -hmm. Ale to na pewno byłeś ty Poznaję cię po charakterystycznym psapaniu. O, Nigdy nie zapomnę Wtedy, na wydmach Jacek? Pocałowałeś mnie tak z znienacka że wypadła mi z rąk bułka z parówką Marek? To była bardzo dobra, soczysta parówka Było mi jej żal, ale mój spazmatyczny szloch Tłumiłeś wkrótce ciepłem swoich męskich dłoni Które włożyłeś mi zręcznym ruchem głęboko do gardła Nie, Kazi. A moje oczy błądzące tęsknie za mewą Odlatującą nad morze z moją bułką w dziobie Pokryłeś mokrymi pocałunkami Niemożliwe, Jurek, tyle lat zapamięta Dzielny chłopak A kiedy zakryte były już moje usta i oczy Szybciutko nasypałeś mi piasku do uszu Tak, tak, Jurek Do tej pory mam jeszcze trochę piasku w uszach I dlatego nie mam jeszcze pewności Czy dobrze rozpoznaję cię po sapaniu Jeśli więc możesz, przyjedź Mój Jurku, tak jak ty, kocham morza Chętnie przyjadę do ciebie spotkamy się na plaży o zachodzie słońca albo na molo porozmawiamy raz jeszcze o sensie życia patrząc na żaglowce wyłuszające się za horyzontu a potem pójdziemy na spacer brzegiem morza bez skarpet a potem a potem zaraz, zaraz tu jest podpis Zyta i post scriptum? Jeżeli nie możesz przyjechać, przyślij mi pieniądze na bułkę z parówką. Od tamtej pory nic nie jadłam. Kończę, bo z pióro wypada mi z dłoni. He jak paskudne są te wodorost. Pomyliłaś mnie zupełnie z kimś innym. Radzę ci, przestań włóczyć się po wydmach. To nie jest miejsce dla kobiet, żebyś już więcej nie pisała. Wysyłam ci bułkę. Pieniędzy nie mam, a parówkę zjadłem Twój Gandalf Nie tylko dla orłów Każdy z tych magazynów kończył news Z ostatniej chwili Kochani, trzy słowa Niech żyje teściowa dziesiąty minuty na godzinę. Nasz co poniedziałkowy magazyn? I co sobotni też, który wtedy A w nim... felieton, słuchowi, skapiosen, kij wiersze, rysunki... i tak, da... lej.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 Witam, drogich słuchaczy i od razu muszę ponownie sprostować tytuł magazynu, to znaczy nie tyle tytuł, ile bezpośredni sens tekstu, który jest naszym stałym tytułem, bo sami Państwo rozumieją, że z biegiem lat, no może nie lat, w naszym przypadku raczej miesięcy, no lat, trochę też, nieważne. W miarę upływu czasu należałoby raczej powiedzieć, więc w miarę upływu czasu każdy tytuł, a więc i nasz traci stopniowo swój sens logiczny, merytoryczny, no w ogóle swój sens pierwotny, a staje się zwrotem werbalnym, inaczej mówiąc stopniowo traci swój pierwotny zakres pojęciowy, ustępując miejsca nowemu zakresowi, więc y, może ja lepiej na przykładzie tytuł 60 minut na godzinę, znaczy było kiedyś 60 minut na godzinę. Wyobrażaliśmy